Oh, mm -hmm. mm -hmm. Bang, to znowu ja, witam Was bardzo serdecznie, będę nawijał na kilobajty i pluł w gąbkę dzisiaj w ten piękny majowy wieczór. A ten piękny majowy wieczór sponsoruje, tak proszę bardzo, wspaniały dźwięk, bardzo przyjemny zapach, uciekająca piana wprost z Słowacji, gdzie to byliśmy mm, dzisiaj przez prawie cały dzień z Pawłem z Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych o czym będziecie mogli posłuchać w kolejnym podcaście i w podcastach Pawła, czyli wojewódzka Baza podwodnych.blogspod.com. tam znajdziecie podcasty Pawła które już się ukazały i podcasty które pojawią się niebawem, czyli podcasty które Paweł zarejestrował będąc w Szwecji i podcast który wypuści mam nadzieję po naszej wizycie w Słowacji i ja pijąc sobie to smaczne słowackie piwko opowiem o kilku rzeczach, które gdzieś tam w zakamarkach mojej głowy całkiem na świeżo się pojawiły i które gdzieś zaprzątają moje myśli. Tych tematów będzie trzy, ja postaram się bardzo króciutko o nich powiedzieć, więc zapraszam Was do słuchania. Przygotujcie sobie zieloną herbatkę, tak jak ja bądź coś bardziej przyjemnego, bo pomimo tego, że mamy że z zielono, to jest no jest chłodno i trzeba się ogrzewać chociażby ciepłą herbatką owocową, bądź zwykłą herbatką z miodem, Z czego Was bardzo serdecznie zachęcam i słuchamy pierwszy temat jest tematem wokół którego ostatnio ciężko przejść obojętnie jest to temat związany z Kazikiem Staszewskim i całą tą wielką aferą, która rozpętała się wokół jego osoby i wokół tego, co wyprawiają. No właśnie, kto wyprawia? Czy wyprawiają fani, czy wyprawia Kazik Staszewski, czy wyprawiają ludzie współpracujący z Kazikiem, czyli jego menadżer, jego prawnicy? Kto tak naprawdę rozpętał całą tą burzę? Informacja dla tych, którzy nie wiedzą, co się stało, Kazik Staszewski a w zasadzie jego adwokat wystosował pismo do osoby, która była odpowiedzialna za prowadzenie strony poświęconej twórczości jak i samemu Kazikowi Staszewskiemu w tym piśmie było zaznaczone, że nie życzą sobie panowie, aby na stronie z Kazikiem Staszewskim wyświetlane były reklamy no i tutaj tutaj y cała fala y, oburzenia y, cała fala przeróżnych, rozmaitych opinii y, wokół tej historii y, pojawiły się też różne inne, mniejsze drobniejsze historie różne poprzednie sytuacje w których Kazik Staszewski brał udział i w których nie trudno powiedzieć, że zraził do siebie część swoich fanów nie tak dawno Kazik Staszewski, a w zasadzie w podobnej sytuacji też jego adwokat, wystosował pismo do jednego blogera, który wykorzystywał cytat z piosenki Kazika Staszewskiego jako motto swojego bloga. No i ten autor był zmuszony właśnie do usunięcia tego cytatu ze swojego bloga, no bo ponieważ bał się konsekwencji, które mogłyby być z tym związane. No i teraz jest sytuacja Właśnie z tą stroną, którą prowadził fan Kazika Staszewskiego, ta strona z sieci zniknęła. Pojawił się na niej list, list otwarty do Kazika. Możemy w tym liście przeczytać żalę właśnie autora strony. Nie tak dawno, bo dokładnie dzisiaj, w dniu, w którym nagrywam ten podcast Kazik Staszewski, postanowił wsiąść udział w całej tej dyskusji, która wokół całej tej sytuacji się rozpoczęła próbuje załagodzić troszeczkę tą wrzawę i daje nam w jakiś sposób do zrozumienia to, że on tak naprawdę w świecie internetowym nie porusza się na tyle żeby sam z siebie pewne decyzje podejmować Możemy tutaj wnioskować właśnie, że to jego prawnik, jego menadżer, yy, któraś z osób, która jest z nim blisko związana, która z nim współpracuje, podpowiedziała mu, że taka sytuacja ma miejsce, że na tej stronie pojawia się duża ilość reklam, a Kazik, jak wspomina i wspominał od wielu, wielu lat, on niczego nie reklamuje, nie reklamował, nie zamierza reklamować ani za 50 zł ani za yy, grube miliony. Z jednej strony Kazik ma rację, że nie chce swoją osobą niczego reklamować i nie zgadza się na to, aby inne osoby pod jego nazwiskiem yy, te reklamy uskuteczniały. OK, z tym się zgodzę. Z drugiej strony sposób, w jaki porozumieli się z autorem tej strony, delikatnie mówiąc, jest nie do przyjęcia. Nie wnikam w szczegóły yy, całej tej sytuacji, ale ja dzisiaj widzę, jakie rozwiązanie tej sytuacji byłoby x czasu wcześniej, bo teraz tego się nie da naprawić. Podejrzewam, że jest to sprawa nie do naprawienia i y, smród pozostanie przez długi, długi czas. Zdecydowanie pozostanie smród, pozostanie niesmak, wiele fanów odwróci się od Kazika, wiele fanów będzie miało, y, byłych fanów będzie miało złe zdanie na temat Kazika Staszewskiego i y, cokolwiek by się nie wydarzyło, to wiele osób już swojego zdania nie zmieni to zdanie będzie negatywne, może niektórzy odwrócą się od jego twórczości, ja na ten przykład słuchałem Kazika, słucham Kazika, będę słuchał Kazika, bo po prostu robił dobrą muzykę zdarza mu się ciągle dobrą muzykę robić i po prostu na tym poziomie się skupię, nie będę wnikał w to jak prywatnie Kazik się zachowuje bądź nie zachowuje, bo nie chcę tutaj oceniać sytuacji ale wrócę do rozwiązania, które dobre byłoby jakiś czas temu, zanim cała ta burza się rozwiązała. Generalnie chodzi o prowadzenie serwisu, czyli o koszty z tym związane, bo nie ukrywajmy, kosztuje domena, kosztuje serwer, na której znajduje się strona, na pewno kosztuje czas, który autor strony musiał poświęcić, żeby te wszystkie materiały zgromadzić, zdobyć, posegregować, opublikować... Stworzyć stronę, która będzie funkcjonować i będzie gotowa na to, żeby być w stanie obsłużyć ruch pewnej ilości internautów, którzy chcieliby tą stronę odwiedzić. Oczywiście to wszystko kosztuje. I dlatego autor prawdopodobnie podjął się tego, żeby reklamować różne produkty na swojej stronie. I teraz kwestia ugody. Można było po prostu zgłosić się do ludzi związanych z Kazikiem Staszewskim i ja nie wierzę, że człowiek, który zarabia na płytach, który zarabia na koncertach, który funkcjonuje na polskiej scenie muzycznej od dłuższego czasu, w dzisiejszych czasach nie byłby w stanie poświęcić kilku groszy na to, żeby oprócz tej oficjalnej strony, która z Kazikiem Staszewskim w sieci funkcjonuje te parę groszy przeznaczyć również na tą nieoficjalną stronę, która była zaopatrzona w materiały o Kaziku Staszewskim do tego stopnia, że Kazik Staszewski sam dzisiaj przyznał się do tego, że korzystał z niektórych materiałów właśnie z tamtej strony. Czy to nie jest proste i idealne rozwiązanie całej tej sytuacji? Oczywiście w czasie, w którym ona mogłaby zaistnieć. Samo finansowanie tego projektu i teraz mamy tak. Kazik jest zadowolony, bo nie ma tam reklam, autor jest zadowolony, bo znika koszt prowadzenia tej strony i niewykluczone, że autor mógłby mieć kontakt czy z menadżerem, czy z Kazikiem Staszewskim osobiście i również o kształcie tej strony mogliby dyskutować. No myślę, że można by było współdziałać zamiast... Yy, zamiast właśnie, zamiast dzielić, no bo cała ta sytuacja podzieliła środowisko, które um, było związane zarówno z forum Kazika, jak i stroną Kazika, fanów Kazika. Oj, aż się z tego wszystkiego trzeba słowackiego piwa napić. Kolejny temat to Facebook. Dużo z Was, dużo z nas korzysta z portalu społecznościowego jakim jest Facebook Facebook stał się bardzo popularny, podejrzewam, że ten rok to jest to rok, w którym Facebook przegoni umierający portal społecznościowy jakim jest nasza klasa, nasza klasa będzie umierać jeszcze przez długi, długi czas bo ja nie mówię, że umarła całkiem, ale dla młodych ludzi yy, nasza klasa nie jest już modna, nie ma potencjału do tego, żeby się rozwinąć. Zresztą wpadają tam, zaglądają na chwilę, uciekają do innych stron, do innych serwisów. Między innymi właśnie do Facebooka. Facebook podejrzewam, że w tym tempie, w którym rośnie w użytkowników, przegoni liczbą użytkowników właśnie naszą klasę, która to przez kilka ostatnich lat wiodła. W liczbie aktywnych użytkowników. No i Facebook. Dużo pojawia się informacji na temat tego, że firma Google, że Facebook, że tego typu serwisy są serwisami szpiegującymi, bo mają dostęp do obszernej bazy informacji z nami związanymi. Oczywiście jestem w stanie się zgodzić z tym, że jest to tak wielki zasób informacji, że aż żal byłoby z tego nie korzystać. I nikt nam nie wmówi, że z tego nie korzystają, bo jest to oczywiste. Wystarczy, że dobrze przyjrzycie się swoim mailom w poczcie gmail. Tam często reklamy z prawej strony, jeżeli się nie mylę, naszych maili często gęsto dotyczą treści, które w tych mailach się znajdują. Tak? Jeżeli kiedyś sobie przeczytamy te reklamy, to możemy się złapać za głowę, że Matko Święta ktoś czyta nasze maile. No ja obstawiam, że robi to komputer, który dopasowuje y, treść y, reklam do treści znajdujących się w mailach. Czyli to, co potencjalnie może nas zainteresować. I później dzięki temu klikniemy w tą reklamę. Jest to wiedza która nie jest jakąś wiedzą tajemną, bo wiemy o tym od dłuższego czasu. Zresztą można znaleźć artykuły w internecie na taki temat, że jeżeli dostajemy w mailach smutne informacje, to wtedy reklam nie ma. Jeżeli chcecie sprawdzić, to przetestujcie to, wyślijcie do kogoś maila i później sobie sprawdzicie, że po prostu w sytuacjach, w których te maile no, mówią, to nie wiem, na przykład o czyjejś śmierci, to wtedy mogą te reklamy się nie pojawiać. Mówię mogą, bo, bo nie wiem, jakim algorytmem wtedy komputer decyduje, że takie rzeczy się nie pojawiają. Ale wróćmy do Facebooka. Oprócz tego, że publikujemy zdjęcia, publikujemy statusy, to lubimy bardzo wiele stron. Pokazujemy swoje preferencje dotyczące muzyki, dotyczące filmu, dotyczące Książki dotyczące produktów, które lubimy, dotyczące miejsc, w których bywamy, w których się pojawiamy, komunikujemy się na różnych płaszczyznach, czy to z producentami, czy to z fanpage'ami różnych instytucji. No i jakby nie patrzeć, jest to baza informacji, która hmm, potrafi bardzo wiele o nas powiedzieć teraz pojawiła się nowa funkcjonalność na Facebooku, z której ja nie korzystam mianowicie ankiety to jest idealne narzędzie do tego żeby zbadać użytkowników Facebooka, te ankiety rozpowszechniły się bardzo szybko, widzę, że bardzo wiele z moich znajomych korzysta z tych ankiet i dzięki temu daje twórcom serwisu informacje o swoich upodobaniach o swoich zainteresowaniach dało Wam to do myślenia, to czas, żeby napić się herbaty. Ale jeżeli jesteśmy jeszcze przy Facebooku, podcast Papa Cafe dorobił się y, swojej strony na Facebooku i właśnie wpisując Papa Cafe Podcast znajdziecie stronę podcastu. Będą tam informacje o wszystkich opublikowanych odcinkach y, oraz informacje o planach, dodatkowe zdjęcia, krótkie mini formy w mp3, jeżeli korzystacie z facebooka, to ja polecam wam, żeby zostać fanem podcastu Papa Cafe, oczywiście jeżeli podcast lubicie nic na siłę, zapraszam was Papa Cafe Podcast na facebooku, myślę, że od czasu do czasu pojawi się tam coś ciekawego, co może was zainteresować, a będzie związane z podcastem albo z samym autorem a kolejny i ostatni temat dzisiaj to to, co wydarzyło się podczas Pucharu Polski w piłce nożnej. Ja nie jestem wielkim fanem sportu, ale jestem wielkim przeciwnikiem tego, co dzieje się na polskich stadionach. Jestem wielce zbulwersowany tym, że pomimo tego, że od wielu miesięcy, od wielu lat mówi się, że sytuacja jest zła, że sytuację trzeba zmienić, to tak naprawdę nie dzieje się nic x lat temu w Anglii sytuacja była podobna, Huliganie prali się na potęgę, bo tak trzeba sytuację nazwać mecze wyglądały podobnie jak wyglądał Puchar Polski w miniony weekend, tak to było w weekend majowy długi weekend, więc mogę tak powiedzieć Margaret Thatcher ukróciła całą sprawę bardzo krótko, zażądała tego, żeby się ktoś tym zajął no i potrafili się tym zająć. A u nas? U nas mówi się o sądach 24-godzinnych, u nas mówi się o zakazach stadionowych, u nas mówi się o wysokich karach za złamanie pewnych przepisów, ale niestety nic takiego nie ma miejsca. Nie wiem, czy czasami na łamach podcastu nie wspominałem już kiedyś, że kibice, którzy podróżują na przykład na mecz piłki nożnej, Puh, przepraszam, pseudo -kibice, bo ciężko nazwać kibicami ludzi, którzy tak naprawdę przyjeżdżają dołożyć pseudokibicom kibicom przeciwnej drużyny, a nie oglądać mecz. Wiadomo, wynik ma tam dla nich jakieś znaczenie. Tak, tak naprawdę mm, od wyniku zależy poziom ich agresji bądź zadowolenia. Chociaż jeżeli wynik jest negatywny, to agresja się zwiększa, a zadowolenie zwiększa się, gdy mogą dołożyć przeciwnikom, czyli pseudokibicom yy, kibicującym przeciwnej drużynie. I ja się zastanawiam, czy tak naprawdę nie można tego rozwiązać. Ja nie wierzę, że w takim tłumie nie można zatrzymać osób, które zdzierają krzesełka, które rzucają butelkami, które wybiegają na murawę. Jak słyszę o kosztach o kosztach jakie ponosi miasto jakie ponosi policja żeby utrzymać porządek podczas takiego meczu i tego porządku tak naprawdę nie ma pomimo mnogości tych policjantów helikopterów, yy, konnych patroli armatek wodnych to po prostu włosy mi dęba na głowie stają bo nie wierzę, że tak naprawdę nie da się z tym nic zrobić i w obliczu tego, że za rok w naszym kraju mają się odbyć mistrzostwa Europy to widzę to w czarnych barwach bo szczerze mówiąc rok przed mistrzostwami Europy ten problem powinien być już ukrócony powinny być wprowadzone już procedury które weryfikują czy nasze prawo jest szczelne czy jesteśmy w stanie zapobiec pewnym sytuacjom, które mogą na takich stadionach się wydarzyć. A tak naprawdę wszystko jest w rozsypce. Nie ukrywajmy, wszystko jest w rozsypce i jeżeli szanownie nam panujący pan premier nie rozwiąże tego w taki sposób, w jaki rozwiązano to w Anglii, to wróżę mu raczej kiepską przyszłość zostało bardzo mało czasu a jest bardzo bardzo wiele do zrobienia ja tak szczerze mówiąc mam ziarenko nadziei że kiedyś będziemy mogli spokojnie, bez obawy pójść całą rodziną na stadion piłkarski, zapłacić za bilety i obejrzeć mecz, nie bojąc się, że ktoś rzuci w nas butelką że ktoś uderzy nas łańcuchem czy dźgnie nożem, który przywieziony był autobusem autobusem z kibicami z pseudokibicami. ten autobus był zatrzymany przez policjantów i nagle okazuje się, że w autobusie w którym znajduje się 40 kilku pasażerów nie ma właścicieli tego sprzętu który jest wieziony w bagażach czyli noży, maczet i wszelakiej maści innego sprzętu do zadawania bólu, cierpienia a niejednokrotnie śmierci życzę wszystkim włodarzom to zarówno w rządzie, zarówno w PZP ie czyli tym panom, którzy tak pięknie umywają ręce ja dzisiaj widziałem twarz pana Lato który tak szczerze mówiąc nie wiedział, gdzie się schować, a jednocześnie tak pięknie potrafił wciskać kit ludziom do kamery, że oni są w tej sytuacji yy, niewinni, że oni, że oni tego nie zrobili. A ja powiem, bzdura, niestety powinniście panowie rachuneczek sumienia sobie zrobić i zacząć działać, bo inaczej Wasze działania przejdą do historii. I tym mało optymistycznym akcentem kończy dzisiejszy podcast. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was do śledzenia RSS-u podcastu, bo już niebawem pojawi się kolejne wydanie podcastu i mam nadzieję, że będzie to już relacja z tego krótkiego, ale przyjemnego wyjazdu na Słowację, a tymczasem odrobina muzyki, która po tych jakże negatywnych newsach, które dzisiaj przygotowałem, no może chociaż troszeczkę wyciszy nasze nastroje. Pluł dla Was w gąbkę i nawijam na kilobajty papa. Pozdrawiam do usłyszenia. Cześć.